zwierzeń Wojtownika No to zaczynamy Tym oto muzycznym wstępem w stylu lat 80. właśnie chciałem Was tam bardzo serdecznie przywitać w dniu dzisiejszym, dzisiaj w audycji w radiu ZOKAST. Przypomnę Krzysztofa Bożyńskiego, a przed Państwem, przed mikrofonem tutaj w studiu, redaktor Krzysztof Wojtas. Bardzo mi miło jest dzisiaj tutaj być, dzisiaj tutaj no, no, nagrywać, właśnie na kolejną audycję również tutaj należy się słowa wyjaśnienia, że byłem zainspirowany do nagrania tej kolejnej audycji no i przez Krzysztofa właśnie wspomnianego Burzyńskiego i no, czynię to z tego powodu i może będą również też kolejne audycje, mam nadzieję także właśnie tym słowem wstępu yy, chciałem podać wyjaśnienie no i co? Co będziemy dzisiaj robić? O czym będziemy dzisiaj mówić? E, więc dzisiaj chciałbym... Również rozmyślałem właśnie e, nad tym jaką historię mógłbym opowiedzieć i co, co gdzieś tam mogłoby mnie... E, co mnie zainspirowało co, o czym ostatnio czytałem a co dotyczy zwierząt No i przypomniałem sobie taką jedną historię którą, którą, o której gdzieś tam też czytałem hmm. Historia dotyczy takiego śmiesznego zwierza który, który mm, żyje no w Azji żyje właściwie nazywa się Łaskun Muzang mm, tutaj właśnie na Wikipedii też mm, którą ostatnio cytowałem, ale no teraz też muszę się podeprzeć, ponieważ informacje, które są podane no, no nie sposób pomieścić w głowie nazwa łacińska, prawda jest pa Paradoxurus Hermaproditus no i, i, i też jest systematyka, prawda, gatunku, nie? I dowiadujemy się, że jest to gatunek drapieżnego ssaka z rodziny łaszowatych. Jest zdjęcie, no, taki trochę niezadowolony na tym zdjęciu jest. No ale za chwilę no, dowiemy się też dlaczego. Ponieważ no, jest to specyficzny zwierz, który, który mm, przyczynia się do pewnego pro, procesu produkcyjnego, i, i, i też no, pewnego procesu ekonomicznego na pewno co się o nim czego o nim się dowiadujemy yy. gatunek nadrzewny aktywny nocą prowadzi samotniczy tryb życia oraz wykazuje zachowania terytorialne jest gatunkiem wszystkożernym yy. o, są też inne ciekawostki zagrożony wydziela cuchnącą substancję substancje gruczołów przyodbytowych no, no wiadomo no, no. Trzeba jakoś się bronić, tak został wyposażony, więc no też właśnie takie, takie zawiera właśnie właściwości i umiejętności, ale no nie o tym jakby chciałem tutaj mówić, jest też mapka, gdzie występuje ten zwierz, no mamy tu zaznaczone takie no właśnie azjatycko-południowo-wschodnie rejony, Indie, tutaj jest, co tam jeszcze, tutaj jest, no jest tutaj Indonezja, jest półwysep indochiński, czyli tam jest Malezja, Wyspa Borneo i tak dalej, Filipiny też są, no, czyli tam no, siedzi na dole, że tak powiem raczej, na ten oceanem indyjskim i czy tam, czy tam w pewnej mierze nawet spokojnym. I oto właśnie do czego służy ten wiesz jakby służy, do czego służy, czym się zajmuje głównie. Więc czytamy tutaj, że nawet jest paragraf, znaczenie dla człowieka. Łaską Luzang często niszczy plantacje owocowe. Ziarna ze zjadanych przez niego owoców kawowca są po wydaleniu wykorzystane do produkcji kawy kopilówak, najdroższej kawy świata. Czyli no, dowiadujemy się już coś więcej, że niepozorny zwierz na no, wyglądzie nie wiem, skrzyżowaniu kota z, z łasicą produkuje tego typu właśnie ziarna najdroższej kawy świata no i jakby jak to się odbywa, no więc odbywa się to w ten sposób, że ten zwierz buszuje w tych właśnie rezerwatach w miejscach, które zostały przed chwilą tam gdzieś opisane przeze mnie, chodzi sobie po tam, dajmy na to, tej wyspie Borneo w lasach yy, które tam są zjada owoce kawowca, które, które się tam znajdują i nie trawi jego nasion, a jedynie miąż. Ponad trawieniu przez enzymy trawienne i lekkim sfermentowaniu przez bakterie produkujące kwas mlekowy, ziarna przechodzą przez przewód pokarmowy i są wydalane. Zwierzę zjada tylko najlepsze owoce no i chyba to jest tutaj kluczem do, do, do, do sprawy a przez przejście przez przewód pokarmowy łaskuna ziarna kawy tracą gorzki smaki, i kawa z niej wytwarzana zyskuje nowy, łagodny aromat. Po oczyszczeniu kawę przetwarza się w typowy sposób. No, nie znam typowego sposobu przetwarzania kawy, poza, poza, poza robieniem jej w młynku, no, ale, ale uznajmy, że, że tak jest. Ten gatunek zbierany jest przez ludność z wysp Indonezyjskich. Sumatra czyli Sumatra, Jawa i Celebes. No, to wyspa Jawa, szczególnie mi, mi bliska, ze względu na... na Zawodowe moje, jakieś predyspozycje, wykonywany zawód, ale to taka czysta chyba zbieżność, jakby sytuacyjna. No i w mniejszym stopniu z Filipin i Wietnamu. Wysoka cena skupu czasem skłania mieszkańców tych terenów do łowienia łaskunów i karmienia ich owocami kawy dla łatwiejszego uzyskania znacznej ilości tego gatunku kawy. Kilogram kosztuje około 1000 euro. No drogo, drogo drogo napić się kawy która powstała z kupy łaskuna no ale, ale jakby sam ten proces pozyskiwania nasion i, i produkcji przemysłowej napoju no jest tego wart trzeba właśnie pochodzić po lesie deszczowym czy, czy, czy innym poszukać wydłubać to, umyć i, no i rozumiem, rozumiem że ta kłopotliwa sytuacja może sprawić, że taka jest cena tych nasion mamy też zdjęcie, zadowolony prawda, pan trzyma w ręku um, nasiona ho, hodowca prezentuje ziarna które przeszły już przez wnętrzności oskuna, ale jeszcze nie zostały umyte i uprażone A no to właśnie jakby natywne takie, natywne nasiona, widać tutaj no widać, że są właśnie te nasiona w tych grudkach, które pan trzyma w ręku no i później powstanie z nich najważniejsza kawa świata no i, i, i tym, tym właśnie do historii zapisał się ten ciekawy zwierz o którym, o którym tutaj mówimy I, i tym też, z tego też jest znany, że ten, ten kawę dosłownie produkuje. No ale no, ja też muszę przyznać, że no, jakby czytając ten, tę opowieść też zastanawiałem się jak to się stało. I kto wpadł na taki pomysł, żeby, żeby po, po prostu pozyskiwać w ten sposób substrat, nie substrat, produkt, produkt komponent do wytworzenia kawy właśnie. W ten sposób. No i dotarłem do jakichś informacji w internecie, które no nie wiem, może nie są potwierdzone, ale, ale, ale, ale gdzieś yy, yy, przy, przynoszą pewien, pewien yy, rzucają pewne, pewien, pewne światło na, na sprawę. I dowiedziałem się, że pochodzenie kawy jest ściśle związane związane z historią produkcji kawy w Indonezji. Otóż na początku XVIII wieku znajdujący się tam Holendrzy, mający tam swoją kolonię wcześniej, no bardzo intensywnie produkowali kawę na różne sposoby. Zbierali, przetwarzali, wysyłali pewnie do Holandii tak i tak samo. I był specjalny czas nazwany Kulturstelsel w latach 830 i 870 no i miało miejsce wydarzenie, że Hol Holendrzy zabronili rodzimym rolnikom zbierać owoce kawy na własny użytek oni mieli po prostu to zbierać oddawać im I, no i, że tak powiem, pańczyznę taką oddawać tym właśnie kon kono kolonistom no ale rolnicy nie chcieli wszystkiego oddawać tylko chcieli też mieć jakby kawę dla siebie. Więc wkrótce ktoś z nich zauważył, że po prostu jest, istnieje ten zwierz, właśnie, właśnie łaskun. No też, o, też jest ciekawy, zwany inaczej cywetą. Jeśli ktoś spotkał się z nazwą cyweta, to chodzi o tego samego zwierza. No i ktoś zauważył, podobno, że, że właśnie ten zwierz zostawia tą kawę. No, a że to był, że tak powiem, e, taki sposób pozyskiwania kawy, którego Holendrzy nie znali. Więc tu bylcy w taki sposób musieli się ratować przez sytuację i, i pozyskiwać kawę dla siebie. Na pewno nie wiedzieli, że będzie to tak popularne w przyszłości i no, będzie źródłem takiego dochodu. Tym, tym więc zapisał się do historii zapisał się, nadal jest y, w historii Łaskun, czy też Cyweta, o którym opowiadałem dzisiaj. Tutaj w tym momencie zakończę ko tą historię i, i, i wspomogę się multimediami. Jeszcze chciałem tutaj też dodać, co jest istotne, że w tych audycjach, y, które tutaj prowadzę, w radiu ZOKAST, y, one są live, Tutaj nie przygotowujemy się, tutaj pełna improwizacja i, i, i, że tak powiem, no mówię co mi na duszy gra i, i opowiadam Państwu wszystko na żywo, na bieżąco. Wspomogę się teraz multimediami, o, wyciszyłem sobie dźwięk, więc... Może, może, może jeszcze raz, by charakterystyczny dżingiel Radia Zocast został odegrany. Ten dżingiel właśnie bardzo lubię i przypominam, że słuchamy, słuchamy słuchają Państwo Radia Zocast. Ja, ja na razie nie słucham, gadam, ale później też sobie wysłucham pewnie, jak wyszło. No i kolejna rzecz, e, też myślałem... Może bardziej nie historia, ale, ale yy, ciekawostka yy, dotycząca świata zwierząt. Że, yy, może niezbyt odkrywcza, ale no, jest faktem, że istnieją ciekawe zwierzęta, które ciekawie wyglądają po prostu i, i, i śmiesznie. I to, będzie mi niestety y, tę właściwość tego zwierzęcia ciężko przekazać ale, ale się postaram a podając y, jego nazwę no, skłaniam państwa i, i, i jakby też y, no, daję jakąś postawę by można było sobie w internecie sprawdzić to samemu więc zwierzęciem o którym tutaj teraz mówię jest Tamaryna wąsata małpa szerokonosa z rodziny pazurkowcowatych Występowanie Ameryka Południowa Lasy deszczowe Południowo-zachodniego do dorzecza Amazonki Brazylii, Boliwii i Peru Patrzymy na mapkę, gdzie małpa się znajduje No mały, mały obszar Mały, bardzo obszar W Ameryki Południowej Nawet Wikipedia Jakby tutaj Zawiera taką, taką Segment taki Gdzie można zobaczyć Czy to zwierzę jest zagrożone ale mamy informację, że niższego ryzyka, czyli małp jest dużo, nie jest zagrożona. No i dobrze, i dobrze. W Peru nawet znajduje się pod ochroną, jest napisane. Całkowita liczba okazów jest nieznana. Również dobrze, no ale po co ja mówię o tej małpie? Czemu ja o niej tak opowiadam? No bo małpa ciekawie wygląda z takiego powodu, że posiada wąsatą, wąsa i brodę którego nawet no, muzycy zespołu ZZTOP by się e, no, nie powstydzili także można wejść sobie, znaleźć na internet, znaleźć tamarynę wąsatą i, i, i po prostu e, ciekawej tej osobliwości się przyjrzeć e, ja myślę, że gdybym posiadał tego typu e, owłośnione twarzy, bogate no to bym mógł spokojnie dorabiać komikowe przed świętami no ta małpa pewnie nie czyni tego, ale, ale no, posiada właściwości to umożliwiające cóż więcej zostaje po pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie to była audycja w Radiu Zocast. kłania się Pięknie redaktor Krzysztof Wojtas. No i życzę miłego dnia, czy wieczoru, czy kiedy mnie tam Państwo słuchają. Zapraszam ponownie. Ahoj! To były Zwierzenia Wojtownika.